No, co? no, no, no, no, no, no, na no, na złe. Swoją drogą i nie spaczaj, nie Bo są na sprzedaż głową do góry Nikomu się nie dasz I zawsze a, Po swojemu Zaufaj Instynktowi Swojemu I małymi krokami nie. Niewielkim Susem Przemierze życie Które nie, nie jest wór I każdy przecież ma Chwilę zwątpienia Lecz nie poddawaj się I dąż do marzenia Które w twojej głowie Jest już od dawna Bo te myśli nie przeszkodzi nie masz żadna I trzymaj się z ludźmi Prawdziwymi W tym kierunku Co tym toż Nie ufając w puste słowa dla nich najważniejsza Szczera mowa I trzy trzy trzymaj się Uwierz w siebie, pamiętaj, nie daj rządzić po sobie. A neon blask niech Cię oświeca I ochrania przed złem forteca Trzymaj odpowiedni poziom swoich poczynaj, trzymaj, trzymaj, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się Trzymaj odpowiedni poziom swoich poczynań Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj, się, trzymaj odpowiedni poziom swoich poczyna. Się, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się odpowiedni kością swoich potrzymać Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się Prawda jest taka, trzeba się trzymać, chociaż czasami nie można wytrzymać Jod ma sposoby na skuteczne łowy Nowe pomysły przychodzą do głowy Rym znakomity jak relaks licowy Klimat przez pryzmat często hardkorowy Styl wypracowany, nieanonimowy, chociaż z życia nie pamiętam połowy Trzyma się neon i się trzyma. Trzymaj się cała wrocławska rodzina Trzymaj się zawsze na wysokim poziomie łaskie przekręty nie docierają do mnie Czytelny przekaz, najważniejsza sprawa Respekt dla lepszych w życiu, podstawa Trzymaj swój poziom i nie schodź poniżej Są tacy ludzie, że zawsze chcą być wyżej i wyżej A potem wszystko się wali Trzymaj się, kupi, to nikt cię nie rozwali Jak są problemy, to są do pokonania Trzeba rozwiązywać trudne zadania, ostatnie dwa zdania, dla sprostowania, 071 to miejsce nadania Trzymaj, odpowiedni poziom swoich poczynaj, trzymaj, trzymaj, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj, odpowiedni poziom swoich trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, odpowiedni poziom swoich, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj odpowiedni Zdrowia podsumować, czy to Nie wiem, czy